może mm -hmm. ja to pierwsze pytanie co znaczy no. dla mnie dzisiaj to znaczy w tej sytuacji życiowej w której jestem obecnie porównanie Jezusa, że On jest źródłem wody zielu nie? i u nas y, padło no, takie zdanie padło jak równowaga, pokój, szczęście nadzieja um, zaspokojenie pragnień pogodzenie się z sobą samym, takie słowa wartości. Tu padło też takie źródło. Y, y, y, y, Michał mówił też bardzo ładnie o, że to źródło wody, żeby jak gdyby znajdować dużo człowieka w sercu, jak gdyby też takiego języka źródło wody żywej, to jest jakby Pan Jezus też, nie? I to jest źródło jak gdyby takich nie, niekończących się pragnień. E... Pragnień miłości, pragnień żywota wiecznego, źródło miłości, po, po, po krótce w, z wiem no. no, Czy ktoś jeszcze z naszej grupy bym chciał coś dodać? Nie, chodzę. nie, nie, nie? nie. <śmiech> Dobra. Yy, to może tam jeszcze to drugie pytanie. Dawać w przed Bogiem samym czołem, innymi. To jest tak, że w czasie może mamy coraz większą odwagę. E, trzy odniesienia. Bóg sam samym sobą. Są to, są to trzy odniesienia. Bo przed Bogiem samym sobą i innym. To jest zaznaczenie takie. I to, żeby stać przed Bogiem, Bogiem to też się okazuje, że to jest łaska. To jest dar łaski tak samo dla łaski jest poznać samego siebie i właśnie kryzys doszliśmy do tego, że kryzys pozwoli jak gdyby poznać samego siebie i także doszliśmy do tego, że Duch Święty dopomina się o prawdę I tak naprawdę to Pan Bóg najlepiej nas zna. Tą, tą prawdę. I bez Pana Boga nie da się stanąć, bez pomocy, bez łaski nie da się stanąć przed Panem Bogą. To by było takie streszczenie drugiego punktu. Trzeci punkt. Czy jest coś, co Wolałbym ukryć wobec ludzi, konkretnie jakich, dlaczego. No i tu padły takie słowa, e, na pewno grzech, z, e, Wątpienie, wstyd, słabość, bezsilność, bezradność. To by człowiek chciał schować, ukryć. E, ze względu właśnie ukryć ten grzech na bezsilność, bezradność wobec drugich osób, które jest to. Tu właśnie niektórzy wiedzieli, że o niektórych sprawach można na przykład rozmawiać ze wspólnotą. To jest też takie fajne. No i właśnie jest strach i lęk przed, przed opinią innych ludzi. Nie, nie wszystko można o wszystkich, o, nie, nie wszystko można o wszystkich, i wszędzie mówić. I czwarty punkt. Czy już potrafię zaakceptować swoje pragnienia i potrzeby? Potrzeba. Więc yy, rozważaliśmy między potrzebą, co to jest pragnienie, potrzeba. I... Potrzeba jest takie przeżycia życia w szczęściu. Pragnienie życia wiecznego. To jest taka najważniejsza rzecz. I ważne, pragnienie życia odlicznego dla siebie i dla żony. To jest takie dla, dla największe y, życie. Ale też a propos pragnienia, doszliśmy do tego, że może być pragnienie dobra i może być pragnienie zła, takie pragnienie grzeszne. Nie? Jak pan na przykład, y, ktoś nam mówi, że ja ciebie nie kocham, bo kocham kogoś innego. Nie? To jest właśnie w tym momencie jest pragnienie zupełnie w drugim kierunku. To było krótkie plutôt... streszenie. Bardzo dziękuję. Widzę, że wreszcie porządną pracę. Nie wiem, dobra, Ale długotu. długo, długo. <śpiennie> Myślę, że to nawet ta wypowiedź nie, nie potrzebuje komentarza, bo, bo wszystko było jasne. Przynajmniej ja, ja przynajmniej zrozumiałem Bardzo dziękuję tej grupie za podzielenie się, podzielenie się uh, myślami z nami. Poproszę drugą grupę. Krzysztof. tak. Ja muszę przyznać, że mam zabrakło czasu. jak a nie tylko. Jedynie <grym grym grym> tak naprawdę nie były przeprowadzane aspekty odpowiedzi na pytanie od drugiego dalej. E, czy mam odwagę stawiać w prawdzie przed Bogiem, samym sobie innym? Tutaj padło bardzo ważne stwierdzenie, które wielokrotnie się powtarzało że Bóg jest tak miłosierny że zna nas tak dobrze że tak naprawdę już nie musimy nawet nie musimy się bardzo wysilę w wprawdzie przed nim stali, bo On jest On zna nas bardzo dobrze dla na nas samych jest tak miłosierny, wiemy, że tak wybacza y, nam wszystkie nasze winy że mamy odwagę, żeby stanąć przed Bogiem w swojej prawdzie, prawdzie goli hmm. Gorzej czasami e, wychodzi nam to staniecie wprawdzie przed sobą samym. Bardzo często znajdujemy sami dla siebie różne usprawiedliwienia. Hmm. No a przed innymi to już <grych> totalna porażka. Chociaż to też zależy. E, właśnie zależy przed nimi przed ludźmi, e, których dobrze znamy, czy przed właśnie naszymi przyjaciółmi, czy, czy jesteśmy pewni tych ludzi. Tutaj właśnie różnie się pojawiało. Niektórzy przyznają, że nie mają nic do ukrycia przed ludźmi, i że nie należy pokazywać e, całych siebie przed ludźmi. To łączy się z pytaniem trzecim, oczywiście. Czy e, jest coś, co wolałbym ukryć wobec ludzi? Konkretnie jakich i dlaczego? E, e, e. Stwierdzenie, tak jak już wcześniej powiedziałem, tak, e, chcemy być przed ludźmi wiele, e, czasami przed naszymi Nie Chcemy, żeby wiedzieli, e, że ich kochamy, bo to, e, bo to pokazuje naszą słabość w pewnym stopniu, z tak naszego takiego punktu widzenia. E, przed obcymi, przed, e, przed nieznajomymi ludźmi nie chcemy pokazywać siebie. E, przed, też przed znajomymi, którzy jakby szukają takiej szpilki, żeby na ją mm, wpiąć, e, zadając jakieś bolesne pytania. E, czasami też chcemy ukryć e, pewne rzeczy przed współmałżonkami, nasze słabości, po to, to, żeby ich nie ranić. No i takie stwierdzenie, że szczerość nie zawsze popłaca. Odpowiedź na pytanie czwarte. Czy już potrafię zaakceptować swoje pragnienia i potrzeby? Hmm. Nie zawsze właśnie y, godzimy się z tymi naszymi pragnieniami. Y, dlatego tutaj proszę o zweryfikowanie moją no, grupę, bo może źle zrozumiałam, ale dlatego, że okazuje się, że Pan Bóg. Y, niekoniecznie ma wobec nas taki plan, jak, jak my sami do siebie. Nasze pragnienia nie zawsze muszą mm, być w parze z, z pragnieniami, z planami bożnymi, więc nie zawsze nawet umiemy prosić o to, o to, yy, o to, czego pragniemy, a czasami, wręcz znaczy, boimy się prosić o to, czego pragniemy, bo, bo może lepiej zostawić to Panu Bogu. E no właśnie. Wpadło oczywiście stwierdzenie, że się dzieje twoja gola, o ile jest moja. <głosy> coś, coś pięknego. Nasze, um, okazuje się, że nasze pragnienia e, w sytuacji, w jakiej się teraz znajdujemy, stają się bardzo proste. To przede wszystkim pragnienie drugiej osoby. Um, I z jakichś wygórowanych marzeń Teraz umy, e, marzymy, czy pragniemy rzeczy tak naprawdę podstawowych, jakieś, jakieś proste, zwyczajnych. Czy ktoś chciałby coś dodać? Z grupy <śmiech> no, trzy? No, nie, jedy, nie, i ty, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, mnie nie, nie, nie, nie, zadrżało we mnie. E, ta... Prawda, bo, o która wychodzi to, co byśmy powiedzieli, że człowiek e, boi się e, pokazać drugiemu, że go kocha, dopóki będziemy prowadzić tą grę e, między sobą, a może tą grę zawsze żeśmy prowadzili od całego początku, to e, nigdy się w naszym życiu nic nie zmieni. Musimy się nauczyć wyrażać to, co naprawdę czujemy. Nie możemy się bać mówienia o tym, a szczególnie o tym, że kogoś kocham, bo w tym przypadku e, przynajmniej w relacji ja-Bóg nie mamy nic do stracenia. Po prostu możemy stracić Właśnie, to, to jest bardzo trudne, ja rozumiem. W kontekście tak z, ranią. z, z, ranią. z ranią. Się po prostu Z ranią. No, to się wszystko wyraża potem tak jak na te wszystkie sprawy i na... Ale, ale to jest właśnie, tu chyba widzę, to niebezpieczeństwo w tym, dopóki, dopóki nie, nie, nie wyleczę swojego serca i nie będę potrafił kochać bezinteresownie, a kochać to znaczy pragnąć również szczęścia drugiej osoby, nawet jeżeli... Ja nie jestem szczęśliwy. Jeżeli, oczywiście, jeżeli to będzie obustronne, to, to, to będzie to szczęście, które po ludzku nazywamy szczęściem, miłością rzeczywiście, bo tak jest przecież, nie? W relacjach świętej rodziny, w relacjach Bożych, w relacji Ducha Świętego, w relacjach życia zakonnego i wszystkich innych relacji małżeńskich, to właśnie to jest to bezinteresowna miłość wzajemna. I to nie jest teoria. Bardzo dziękuję tej grupie, bardzo serdecznie i poproszę tylko pierwszą. Przepraszam, nie, ale skupiłam się. Znaczy, no, dzieci nam wysiadły to się, tak? a, odpocząć, to? i potem byśmy się czuli. I w sumie weszli w obie, cały odcinek. A, no. a jesteśmy. Tak, Nasza grupa, to była pierwsza. No, rozpoczęliśmy od um, przeczytania pytań, od pytań, a potem już to to poszło takie już większe, ale rozpoczęliśmy od, um, trzymaliśmy się na początku pytań i yy, odnośnie pierwszego pytania, co to znaczy dla siebie, dla mnie dzisiaj, to znaczy w tej sytuacji rzeczowej, której jestem, obecnie poznanie Jezusa, że jest on źródłem wody żywej. Yy, że dla mnie jest to rozwiązanie pójście w kierunku Boga, wprowadzenie um, sobie z tego, co nas spotkało, zapełnienie pustki Bogiem. I jest to moje pragnienie. Na ten moment tak nie jest, ale jest to moje pragnienie, żeby zapełnić tą pustkę Bogiem. Następnie um, to źródło dla mnie to jest miłość, miłość utracona w nauce, gdzie odnajduję Bóg. Czuję się kochana przez Boga. Ta miłość y, powinna nas trzymać. To y, było takie określenie bóg mi I że tą miłość na początku, którą się czuło y, do drugiego człowieka i miłość tego człowieka do mnie, można w tej sytuacji, w sytuacji tego kryzysu poszerzyć. Ten kryzys mi uświadamia, y, że większego szczęścia możemy doznać w obecności Bogiem. I teraz to jest cytat. Pragnę bliskości swojej żony. Myślę, że ten przedłużający się kryzys ma mi uświadomić, że, że swoich pragnień nie zaspokoję w człowieku. Jestem niecierpliwy, chciałbym już, ale to być może jeszcze nie jest ten czas i nie jestem jeszcze gotowy na otwarcie się na miłość Boga. Cały czas się miotam. Kolejna wypowiedź w tym punkcie padło jest stwierdzenie, stwierdzenie, znaczy to też był cytat. Pan Bóg jest o nas zazdrosny. Kiedy Bóg nie jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest złe. Bóg ma dla nas najlepszy plan. Mój kryzys przyprowadził mnie do Boga. I dzięki temu kryzysowi od półtorej roku codziennie stara się być na mszy świętej. Pan Bóg daje mi siłę, żeby przeżyć. Kolejna osoba. Najlepszą pomocą do przejścia kryzysu jest przyłączenie się do Chrystusa, zbliżenie się do Chrystusa, wody żywej i to y, wypłynie łaskami do drugiego współmałżonka. Idąc do Boga idąc do Boga ratujemy tego drugiego małżonka, który czasami tego nie rozumie. I tu powodujemy stwierdzenie, że skoro jesteśmy jednym ciałem, to jesteśmy odpowiedzialni za tą drugą osobę. Jeżeli my się podejrzamy do Pana Pana, to na pewno pomoc dla tej drugiej osoby, dla drugiego swój manżonka, nawet jeżeli on tego w tym momencie nie rozumie. Yy... I Pan był też takie stwierdzenie, całkowite zaufanie Bogu, że Bóg wie, co dla nas jest najlepsze na sądzie Bóg zapyta mnie, co zrobiłeś dla swojego współmałżonka. Ale żeby pomóc tej drugiej osobie, żeby stworzyć jedność, najpierw trzeba Boga odnaleźć. Następna osoba nie potrafi jeszcze przebaczyć i dochodzi do prawdy o sobie. Na drugie pytanie, czy mamy? potem właśnie to było takie połączone, drugie połączone z trzecim. Czy mam odwady stawać w prawdzie przed Bogiem, z sobą i innymi? Czy jeszcze jest ktoś, co wolałbym ukryć wobec ludzi? I dlaczego? Eee... Otwarcie stanąć przed Bogiem, a potem przed ludźmi. Jest to trudne. Nie mogę zrobić kroku do przodu, dopóki nie poszukamy furtek. Tydzę się przed innymi ludźmi. Mam poczucie mm, niejednoznaczności. Chciałabym być akceptowana, ale nie umiem powiedzieć jasno o sytuacji takiej trudnej. Znaczy, padł na przykład taki przykład, że yy, w rodzinie mieszka chłopak z dziewczyną bez ślubu, a ta osoba nie umie jasno zająć stanowiska w tej kwestii. Znaczy publicznie tak. Yy, jak yy, nauczyć się takie rozmowy z Jezusa, z Samarytanką, żeby podejść z miłością do takiego człowieka. Jezus podszedł do Samarytanki z miłością, oświetlił jej życie, nie, nie pouczał, ale był jak prorok, który ich drogę. Samarytanka przyszła w południe, bo się wstydziła. I takie pytanie padło też, czy czasami wstyd mnie nie oddziela od ludzi, moje blokady, że ja im przypisuję na przykład swoje leki, swoje opory, to co praktycznie ja odczuwam do innych, to ja myślę, że oni też odczuwają do mnie. A to nie zawsze jest prawdą, że to na przykład ze mnie jest osobą, czy tą osobą ja się nie umiem otworzyć, ja nie, ja nie umiem do niej wyjść. Eee... Trzecie. Aha, czy jest coś, co wolałabym ukryć przed ludźmi, konkretnie jak? Yy, konkretnie, albo przed ludźmi konkretnie jak? Trzecie pytanie. Chciałabym yy, trzebać kontakt z moim mężem. Chciałabym, żeby nie wiedział o tym, co robię, że spotykam się na wspólnocie. Yy, Odcina mnie to, ta relacja yy, Kolejna wypowiedź, trzeba umieć rozważyć przed Bogiem, co, co trzeba mówić, a czego nie. Yy, nie zawsze da się mówić o przynależeniu do wspólnoty trudnych małżeństw. Kolejną wypowiedź. odbudowałam się we wspólnocie nad Karyszewskim. Tam można mówić o sobie, można ubogacać innych swoim doświadczeniem. Kiedyś nie się strasznie, nie umiałam się uśmiechać, cierpiałam bardzo. Teraz odnalazłam Pana Boga i zostałam uratowana. Zostało to wybłagane u Pana Boga przez osoby, które się za mnie modliły. Dlatego nie wiadomo, kto się za mnie modli, ale trzeba obdarzać dobrymi myślami tych, których się spotyka, bo być może oni nam wymogą łaski. Miłość Boża wszystko urządza. Ja teraz zaakceptowałam moją sytuację. To ja wybrałam mojego męża i chciałam mu być wierna. Nikt mnie nie zmuszał do tego małżeństwa. I dla mnie, znaczy ja cały czas cytuję, dla mnie ważny był moment rozstania się z żalem, pretensją. I wtedy dałam szansę dotarcia Bogu do mnie, człowieka, z Jego planem. Teraz mogę żyć i, i żyć bez żalu. Kolejny cytat. Zastanawiam się, co to znaczy być na dobre i na złe. Nasze problemy są od dawna. Mam żal do Pana Boga. Dlaczego nas doświadcza tak mocno? te doświadczenia są mocniejsze na tle innych ludzi, którzy moim zdaniem nie są tak blisko Boga, a dobrze im się powodzi. W domu mam przygotowane dokumenty do rozwodu, ale ja nie chcę się rozstawać z moją żoną. Byłem wychowany w wierze i z domu wyniosłem tradycję modlitwy wspólnej. No i w zasadzie to jest, to co zrealizowaliśmy w tym temacie, no brakło nam czasu, bo to były takie jeszcze osobiste refleksje no w zasadzie utknęliśmy na tym trzecim pytaniu. Do czwartego nie doszliśmy, po prostu brakło nam czasu, ale było to dla nas bardzo obogacające i to pozwoliło nam też, no ja myślę, najdokto chciał, tak mówić szczerze. Myślę, że też uświadomić sobie, co to jest w środku. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Myślę, że dobrze to było. To było, żeby każdy to jakoś może przepisał, na na wszystko to, żebyśmy sobie to potem po tych rekolekcjach przeczytali, bo, bo jest to bardzo uwagacające. Bardzo dziękuję za tą wypowiedź. Tam mnie e, prowokująco powiem, ale to muszę to chyba zrobić, bo to chcę być szczery zupełnie Też w tym ale. Tak jakżeście jak powiedzieli, bo większość z Was tak mówi, jak myślę, że człowiek, to znaczy wy mówicie o sobie jak zaczyna brakować tej drugiej osoby, bo druga osoba zawiodła, to moje miejsce, to puste miejsce we mnie wypełnia Pan Bóg. A co ma powiedzieć ksiądz, ja? Kto moje wypełnia to miejsce we mnie, to puste, jeżeli się tworzy? To tyle. Schodzimy na dół. Bo teraz będzie trzecie spotkanie przy studni. E... Trzecie spotkanie przy studni poprowadzi ksiądz Zbyszek. Będzie to taki bardzo myślę fajny komentarz do tego wszystkiego, co, co było pastoralne, a teraz będzie tak bardziej, jak to było, rzeczywistości biblijnie. I po tym spotkaniu krótkie przygotowanie będzie msza święta. Bo tak, żeśmy przedłużyli. Czyli msza święta będzie według planu.